Cześć! Witajcie w Cinema podkaście. Z tej strony Adrian, reprezentant portalu zwanego Pełna Sala i jestem tu z Wami, żeby podsumować rok 2018 pod względem kina. Zaczynamy takie jakby nasz cykl podsumowań. Na pełnej sali będziecie mieli pewnie mnóstwo topek, topek festiwalowych, podsumowanie filmów, które znalazły się w dystrybucji. No a ja tutaj w podcaście zacznę od tego, jeśli chodzi o podsumowania, z czym najbardziej kojarzy się tak pełna sala. To jest portal, który generalnie mówi o kinie, o wszystkim związanym z kinem. Możemy i tak recenzować i seriale, się pewnie, pojawiły się tutaj różne felietony, które nawet muskały tylko kino, a zajmowały się w sumie nawet trochę lifestylem. No ale nasz portal i tak zawsze odwiecznie będzie się kojarzył z festiwalami filmowymi. E, czymś, co nas interesuje niezmiernie. No, te trzy festiwale najważniejsze europejskie, czyli Berlin, Cannes e, i Wenecja, no to my zazwyczaj robimy wspólnie zapowiedzi e, filmów, które tam się znajdą. E, o nowych horyzontach, gdy, gdy są nowe horyzonty, no to my potrafimy przez miesiąc cokolwiek wypuszczać i pisać o tym. Generalnie jesteśmy taką bandą, która e, no, mieszka w różnych miastach, a i tak spotyka się częściej nawet niż w niż swoich znajomych z własnego miasta, e, bo spotykamy się nonstą na festiwalach. Więc e, trudno by było odłączyć tak tę część naszego życia od, e, od, portalu, od portalu jednocześnie, który prowadzimy i e, w ten sposób stajemy się powolutku takim też katalogiem filmów, które widzieliście na festiwalach. Kiedy będziecie wspominać sobie za 20 lat czy 30 lat e, festiwale, na których byliście, być może właśnie pełna sala będzie takim źródłem, miejscem, gdzie będziecie mogli znaleźć recenzję filmu, który kiedyś tam widzieliście, a nikt go dzisiaj nie pamięta. To jest bardzo fajna rzecz i Nasz podcast też od jakiegoś czasu, no to bardzo, ale to bardzo mocno nie chce mi się nagrywać. Mam bardzo, bardzo duże problemy, żeby znaleźć czas na to, a jak nie, to znaleźć czas na montaż. I ten, to podsumowanie, ten podcast dzisiaj jest też solówką, dlatego że no, ja jestem w takim toku pracy, że no, nie dałbym rady i tak tego zmontować, a solówki zmontuje się naj, najłatwiej. Więc też mówię dla Was solowo bo być może chłopaki też chętnie by się przyłączyli do podsumowania tego roku, jeśli chodzi o, o festiwale, no ale no niestety no, tak, tak jakoś wyszło, tak, tak mam, czasu, mam czasu tyle a tyle i nie dam rady tego zrobić w jakiś inny sposób. A drugim powodem, dlaczego to jest solo, no to jest fakt, że to będzie również podcast o moich festiwalach, o festiwalach, na których ja byłem, na których ja jeździłem, ja jestem generalnie mobilnym, bardzo festiwalowiczem. Często przemieszczam się i zobaczycie tutaj, tutaj nawet często, jak wymieniam po kolei to, na czym byłem, w jakich miastach, jakie miasta odwiedziłem, jakim klimatem miasta też poddychałem sobie w danym, w danym miejscu. Opowiem też o specyfice tak, i ułożeniu tychże wydarzeń. No ale jeszcze wracając do naszych podcastów, no to zauważyliście, że jak już coś nagrywamy, to właśnie podsumowanie. Podsumowanie albo jakiegoś właśnie wydarzenia, jakiegoś przeglądu czegoś, albo właśnie festiwalu filmowego. Kilku wydarzeń wam nie opisałem, nie opowiedziałem o nich. Miałem w planach wszystkie. Natomiast no, albo za braku czasu, albo za braku chęci. Też ja się często, często właśnie też usprawiedliwiam tymczasem. A chęci to też rzecz, która bardzo, bardzo mocno tak obcięła nasz podcast, sprawiła, że już nie jest tygodnikiem. Więc również, również będę chciał omówić kilka. Wydarzeń, na które no, nie starczyło mi tak Nie starczyło mi ramówki A teraz do nich wrócę Opowiem Wam o kilku festach, na których byłem Które zobaczyłem, nawet jeśli zobaczyłem tam kilka filmów To przynajmniej to, co zobaczyłem No to spróbuję przełożyć na formę audio więc podsumowanie nie będzie miało takiego charakteru, porównywania od razu ze sobą wydarzeń, czy mówienia, czy jakieś, to, jakieś topki. Nie, ja chronologicznie po kolei od tego, który festiwal był najwcześniej, który był najpóźniej, opowiem... Jeden za drugim o miejscach, o wydarzeniach, na których już byłem, no jak już wspomniałem, najmniej czasu poświęcę temu, co już omówiliśmy, najwięcej no temu, czego w ogóle nie omówiliśmy i te festiwale to będą tylko i wyłącznie, to, to pierwsza sprawa, polskie festiwale, bo nie udało mi się być na żadnym zagranicznym festiwalu powiem Wam szczerze, że to jest rzecz, do której dojrzewam i w tej chwili, w której ja to nagrywam, być może nawet będę miał już zaklepane albo zrezygnowane z tego planuję się wybrać na festiwal w Berlinie i to jest taka moja mała ambicja którą, którą tylko i wyłącznie barierą ku temu, żebym ja już klepnął sobie, tak, nocleg, wyjazd i no filmów jeszcze nie klepnę, bo programu nie ma, ale żebym ja sobie już zaplanował to wszystko to chyba tylko jedyną barierą ku temu jest mój strach, jakiś tam Mój strach, bo podróż za granicę, zwłaszcza tutaj w tym wypadku samotna podróż za granicę, no jest rzeczą, do której jeszcze nie doskoczyłem, tak. Więc jeżeli już przezwyciężę te barierę strachu, to pewnie wybiorę się na jakiś zagraniczny festiwal. Natomiast 2018 upłynął mi pod względem zwiedzania innych miast, często miast wojewódzkich, ale, ale również nie mniejszych bądź większych, właśnie. No i pojeździłem sobie trochę, no pojeździłem sobie, no co będę ukrywał. I zaraz wymienię Wam moją statystykę, tak? Moją statystykę festów i podejrzewam, że jeżeli chodzi o to, ile byłem, tak, na różnych festiwalach filmowych w tymże roku, no to to już jest mój rekord nie do przeskoczenia, no, nie do przeskoczenia, bo ja, so ja sobie nawet tam na slaku, na naszej grupie pełnosalowej napisałem, że ja czuję się jak Slayer po nagraniu Reigning Blood. O co w tym chodzi? No szybciej już nie będzie, tak? Mocniej, więcej się już chyba nie da. Ja poświęciłem na same festiwale filmowe w tym roku 38 dni a 38 dni, no to, to to nie jest tak standardowy urlop. Ja musiałem przesuwać, kombinować, zmieniać sobie dni, zamieniać z innymi, żeby, żeby taki jeździć. I 38 dni to jeszcze nie byłby rekord, bo weźcie pod uwagę, że ja nie jeżdżę na samym festiwale. Miałem kilka wycieczek, jakichś mniejszych bądź większych. Udało mi się raz odwiedzić festiwal, owszem, podczas delegacji mojej służbowej, czyli mogłem chodzić do pracy rano, a chodzić na festiwal wieczorem. Ale równocześnie zwróćcie uwagę, że ja również zaliczyłem w tym roku kilka koncertów, również Gdzieś wyjechałem, również potrzebowałem jakiegoś wolnego, które nie związało się z oglądaniem filmów, więc no udało mi się zarezerwować, zrobić jakąś olbrzymią liczbę, nie liczbę, tylko olbrzymią przestrzeń wolnego czasu, żeby zmieścić te wszystkie 11 festów, na których byłem. E, owszem, nie, nie żałuję, ale jednak też jestem świadom, że to już, jest, to już była pogoń ze samym sobą To już było e, nerwowe patrzenie w kalendarz, gdzie by tu jeszcze pojechać No oberwał tak, podcast e, oberwały, o, oberwało w ogóle mój organizm na tym e, trochę e, Od jakiegoś czasu żywię się często często już na festach Red Bullami, bo naprawdę męczy mnie to No ale jednocześnie daje, olbrzymią frajdę, daje satysfakcję co ważne, te nasze podsumowanie, te moje podsumowanie, bo wstęp nam się też już przedłuża, więc nie bójcie się, że będziecie słuchać trzygodzinnego ględzenia o tym, o tym, czy o tamtym feście. Nie, ja to podzielę na dwie części. Ten podcast będzie jedną częścią, w której omówię 7 eventów, natomiast w następnym tak, powrócimy już do eventów, które są w drugiej części roku gdzieś tam skupione. No i opowiem Wam, tak już po kolei, mówiąc o po pierwsze święcie kina niemego w Warszawie tutaj kontrowersyjny przypadek, bo mamy do czynienia z przeglądem ja to nazwałem festiwalem, bo to dla mnie szczerze mówiąc jest festiwal to jest też właśnie bardzo kontrowersyjna rzecz kiedyś pani z Piswu robiła ankietę i pytała mnie o definicję czym się różni festiwal od wydarzenia, no festiwal zazwyczaj definiuje się tym, że ma konkurs no ale często mamy do czynienia tak z festiwalami, które są wyłącznie takimi wielgachnym przeglądem i nieraz są większe niż te, które, są, które mają regularny konkurs, ale jednocześnie, jednocześnie tak no, nie mają takiego rozmachu. No, ja uważam, że świętoki na Niemego można spokojnie nazywać tak, no, ta nazwa już się redefiniowała. I sama ta otoczka tak? czuć ten klimat, miejsca czuć, czuć tę atmosferę, czuć, że iluzją się przyozdabia specjalnie na świętoki na Niemego. te seanse wszystkie są wyjątkowe. No nie mamy może konkursu, ale mamy w pewnym sensie tak premiery, premiery aranżacji muzycznej, które dodają mi takiego, tak, takiego powera, no tak brzydko mówiąc, że ja nie potrafiłbym inaczej myśleć o Święcie Kina Niemego niż o festiwalu. Kolejnym wydarzeniem jest Festiwal Filmu Spotkań Niezwykłych, no tu też kontrowersyjne, bo nie ma konkursu, no ale no, regularny festiwal trwający cały tydzień, no już, już jeśli przyjmiemy już taką na przykład definicję. Byłem na Netia of Camera w Krakowie, Byłem na Transatlantyku w Łodzi Byłem na Nowych Horyzontach we Wrocławiu Na Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu Byłem na czymś takim co się nazywa Fred Zinn Zinneman wraca do Rzeszowa Opowiem Wam o tym na samym końcu, o co chodzi. No, ja też uważam, że tutaj to, to jest kontrowersyjne, no bo tutaj mieliśmy dwa filmy dziennie, wyłącznie złożone z filmów Freda Zinemana, Ale mieliśmy równocześnie festiwalową otoczkę. No, Rzeszów, tak, moje miasto, specjalnie przyozdobiło się, żeby, żeby było widać, tak, i to, i to jak się przyozdobiło, żeby było widać, że coś się dzieje, coś się dzieje i coś związanego z kinem. Więc myślę, że no. Jeśli, możecie mnie zamordować, możecie wyłączyć w ogóle tę część audycji, ale no ja to nazywam festiwalem. E, no i te, te wszystkie, te 3, 7 wydarzeń na pewno skupię właśnie w tym podcaście, tutaj o nich opowiem. Natomiast kolejne, których opowiem już w następnym podcaście, to będzie Warszawski Festiwal Filmowy, e, to będzie w Warszawie oczywiście, to będzie Pięć Smaków, też w Warszawie, to będzie Synergia w Łodzi e, i Splat Film Fest w Lublinie. E, tutaj sobie patrzę na ściągawkę. No i... E, po kolei tak, po kolei opowiem Wam o tym, co zastałem. Ruszamy, ruszamy od tego Święta Kina Niemego. Nagraliśmy o tym podcast, bodaj w końcem kwietnia się ukazał na pełnej sali. Nagraliśmy to z Krysironem. I tam Krysiron jako wieloletni, tak chyba weteran tego festiwalu, no bo już kilka edycji odwiedził, a to jest już 15 edycja, więc, no, więc fest czy tam, czy tam przegląd, jak już kto woli z wieloletnią tradycją i tutaj mamy rzecz, którą powiem Wam szczerze, chyba to jest jedna z najmilszych moich wycieczek do Warszawy po pierwsze, to był taki wypad po totalnym głodzie festiwalowym. No, ostatni festiwal tak gdzieś się zakończył w grudniu 2017 17 roku, jeszcze jeżeli chodzi o rok, tak początek roku 2018. Potem długo, długo nic. No, w lutym wypadłem sobie na kilka wycieczek do DKF-u i do, i do Lublina na film Hagazusa, który ukazał się tam podczas takiego przeglądu jak Splat Nights, Ale poza tym, doświadczenie jakiegoś regularnego festiwalu. W tym moim czasie na początku roku No to to był wielki głód Oglądanie telewizji Telewizji VOD A oglądanie w domu to w ogóle kojarzy mi się Z czymś, nie wiem, z jakąś depresją Z jakimś no-lifingiem I ja tak nie, tak nie lubię Nie lubię, jeśli mogę coś obejrzeć Na dużym ekranie, to zawsze wybieram to Niż oglądanie w domu Nie, nie znam takiego przypadku no Znam jeden przypadek, gdzie oglądanie w domu jest uzasadnione, to jest oglądanie ze znajomymi i oglądanie, często, często kojarzy mi się to tak pozytywnie, dopiero gdy oglądamy jakieś filmy niekoniecznie dobre i pozwalamy sobie na to pokomentować trochę takie filmy, bo wiemy, że to nie będzie nic, co zajmie nasz czas. Natomiast gdy mogę, to oglądam w kinie nie? i miałem olbrzymi głód na początku, na początku tego roku, który, który gdzieś tam zaspokoiła zaspokoiło święto kino, kino niemego, zaspokoił iluzją. A druga sprawa, że to wydarzenie no to było bardzo, bardzo pozytywnym wypadem w całej jego otoczce. Tak? To był moment, w którym pozwolono pić nad Wisłą legalnie już. Więc wybraliśmy się ze znajomymi, tak tak z, głównie z pełno, pełnosalowiczami nad Wisłę. To był to było w ogóle fajne, fajny ciąg spotkań. Następnego dnia też wybraliśmy się na piwo. To był fajny ciąg spotkań, który już w ogóle... Ugruntował tak jak wyglądają Moje wypady do Warszawy Że zawsze wypadam, daję znać I gdzieś tam wypadamy na piwo No a w międzyczasie ten, te seanse Które były na święcie kina niemego No to one nie były tak bardzo ściśnione Ze sobą, żeby jakoś przeszkadzały Nam właśnie w tym Życiu, życiu poza festiwalowym No i to, to było absolutnie fajne Przy czym iluzjon również tak. Mówiliśmy o tym dużo na tym naszym podcaście Iluzjon ma bardzo, ale to bardzo fajny klimat No a sama impreza no, była nieprzy, nieprzyzwoicie wręcz tania, więc ja potrafię przymknąć oko i na kolejki do baru iluzjonowego, które były olbrzymie i na to czekanie na jedzenie i na to, że miejsca były numerowane i wynikło trochę z tego kłopotów, bo to są takie pierdołki w porównaniu z tym, że Święto Kina Niemego pozwoliło mi z powrotem obejrzeć kilka klasyków, w ogóle zobaczyć też kilka, bardzo, bardzo dużą ilość nowości dla mnie, bo to mnóstwo premier i to w różnej aranżacji muzycznej, która no, dla mnie... Super jest, gdy ja, co jakiś czas u mnie w mieście jest jakiś pokaz z muzyką na żywo, a tutaj. Jeden za drugim taki pokaz. Nie potrafię, tak, nie potrafię jakoś, jakoś źle ocenić tego, tego wypadu, bo jakieś tam zgrzyty, no to przymknijmy na to oko. No. E, fajnie było, spotkałem mnóstwo osób, które, których dawno nie widziałem. E, wróciłem do życia festiwalowego świetny start. I to jest pewnie, że na święto kinanie wrócę jeszcze raz. Więc pamiętajcie, gdzieś tak mniej więcej kwiecień, e, Warszawa, iluzjon na Narbuta, e, no będziemy mieli 16. edycję święta Kina Niemego w 2019 roku e, i chętnie wybiorę się, chętnie wybiorę się, zwłaszcza, że to tylko 4 dni, e, no urlopu to jakoś nie pustoszy, e, a zabawy było full, no. początek wiosny, tak, wszystko budzi się do życia, super. <laughs> e, Kolejny fest, kolejny fest, o którym Wam opowiem, to Festiwal Filmów Spotkań Niezwykłych w Sandomierzu. Ja już troszeczkę o nim mówiłem w podsumowaniu 2017 roku, kiedy Piku trochę wypytał mnie, co to w ogóle jest, gdzie to jest, czemu o tym nie słyszał. No czemu o tym nie słyszeliście, bo to bardzo, ale to bardzo mała impreza. E, oczywiście jest pewna doza atrakcyjności w tym, e, która by przyciągnęła być może w charakterze ogólnopolskim e, ludzi na takie wydarzenie Mianowicie po pierwsze Sandomierz, e, bo jest ładnym miastem Co prawda będąc tam już cztery razy, no to ja jestem trochę nim znudzony e, Wydaje mi się, że to jest jednak wypad na weekend do Sandomierza jest właściwą proporcją czasu do ilości tego, ile możemy zwiedzić a druga sprawa to właśnie ten pierwiastek spotkań, no, kiedyś ten festiwal się nazywał Festiwal Filmów Niezwykłych, z czego cisnąłem Bekę, bo bardzo zwykłe rzeczy tam le lecą Teraz dodano te spotkań i faktycznie dużo reżyserów czy aktorów polskich pojawia się na seansach No ja będąc dwa dni raz w 2017 i 2018 również na jeden dzień przyjechałem Będąc tam spotkałem tylko Jana Jakuba Kolskiego, który przyjechał w charakterze gościa więc wiadomo, że ten fest również przyciąga jako w sensie w charakterze gościa, czyli w charakterze widza, nie? Przyciąga osoby znane jako zwykłych widzów, bo często oni mówią, że kojarzą dość dobrze ten fest i bardzo fajnie im się tam wraca. Natomiast sporo jest takich również spotkań z twórcami, których, których dawno tak dawno mogliśmy nie zobaczyć dawno nie widzieliśmy bądź spotkań z twórcami najnowszych filmów, więc. To jest ok, ale szczerze mówiąc spotkanie z twórcami, i zwłaszcza polskimi, no to, to jest standard festiwalowy. I powiem Wam, że w żadnym wypadku tak to nie jest festiwal, który miałby prawo Was zainteresować, jeżeli jesteście festiwalowiczami bądź wprawionymi kinomanami. No bo słuchajcie, to wydarzenie miało miejsce w od 1 do 6 maja. W roku 2018, nie? Czyli w tym, w tym roku, w roku bieżącym, bądź w roku ubiegłym, w zależności od tego, jak, w jakim momencie to słuchacie, i można było obejrzeć na tym feście filmy takie jak Twarz, jak Happy End, jak Atak Paniki, jak Cicha Noc, jak The Square. To są rzeczy, które normalnie już leciały wszędzie w kinach, w większych miastach wojewódzkich czy coś. I my na to patrzymy, po co to jest festiwal powtórek. Festiwal zbierania tego, co było w kinach już studyjnych. Powtarzania tego jeszcze raz, tylko że w mniejszej kameralnym, kam, kameralnym kinie, tak w kinie Starówka, które ma swój klimacik, którym gdzieś tam e, polepszono trochę, naprawiono trochę ekran, który pamiętam już kiedyś jak tam bywałem, no to e, to wygląda lepiej, a nadal to jest sala na 40, może 50 osób. Malutka taka sala, e, taka w ogóle nie do końca dostosowana do seansów kinowych, bo jest tam kilka niedogodności no i odbywa się to też tam w tamtejszym domu Kultury, który jest już trochę większy, ale nadal no wiecie jak wygląda Dom Kultury, no to nie wygląda jak kino to jest przygotowane na seans a nie dostosowane do seansów i taki malutki festiwalik dlaczego ja, dlaczego ja odwiedzam? No ja osobiście odwiedzam to dlatego, że co roku jest tam retrospektywa jakiegoś znanego polskiego twórcy, którego no mogę sobie wtedy nadrobić w tym wypadku, w tym roku było to retrospektywa filmów z Kolimowskiego Jerzy Skolimowski, tak, miał tu swój przegląd swoich filmów. Na no, między innymi jeszcze dopadłem film Śmierć Prezydenta, Kawalerowicza, którą mogłem zobaczyć też na no, dużym ekranie, no, dużym jak na warunki, tak, ekranie tego festu. No i przede wszystkim Sandomierz jest niedaleko. Natomiast dlaczego... W... Wy w, ogóle, wy w ogóle możecie się dziwić, dlaczego faktycznie Fest, który przegląda generalnie znane rzeczy z kin studyjnych, już rzeczy, które oglądaliście dawno temu, e, może przyciągać ludzi e, tak ogólnie. No to jak się okazuje, że ludzie z Okoi, czyli Tarnobrzeg, Stalowo-Wola, e, ludzie w ogóle z mniejszych miast też z okolic Sandomierza, tak... E, gdzie, gdzie Sandomierz jest takim centrum tego okręgu, i rozmawiałem też z panem, który był tam na seansie. Dla nich to absolutny rarytas zobaczyć The Square. Dla nich to coś, coś super, coś niezwykłego. Dla nas może to być normalne, nie? Ja sam, mieszkając w Rzeszowie, często narzekam, że tutaj jest mało seansów, że coś nas omija, że w Warszawie mają wszystko. Warszawiacy znowu tak jak z nimi rozmawiam, no to narzekają, czemu tylko dwa seanse, czemu tylko siedem seansów? Kiedy ja tutaj w Rzeszowie się przyzwyczaiłem, że jeden sean. Jakiegoś rarytasa to jest standard, i jak nie dorwiesz tego jednego filmu, to twoja wina, nie? Masz problem, że trzeba czasami oddać krew, że trzeba czasami zwolnić się wcześniej z roboty, żeby zobaczyć jakiś ważny seans dla ciebie, nie? A w takim sandomierzu i w okolicach no to dla nich to w ogóle coś, coś niezwykłego, nie? żeby tyle ważnych filmów, tyle fajnych filmów, tyle fajnych filmów, które widziało się na filmwebie, że znajomi dobrze oceniają, nie? żeby można było dopaść jeden po drugim. I dlatego takie właśnie mniejsze festy mają rację bytu, chociaż no, jak gadamy na czacie, no to kurde, co to, co to za festiwal, co to za program, po co tak robić? Ja żałuję, że w tym roku, bo w tym roku jest program dużo gorszy niż w tamtym roku, w sensie w roku 2017 W roku 2017 miał swoją retrospektywę na tym przeglądzie akurat Emanuel de Oliveira Mam nadzieję, że nie pokręciłem nazwiska I to był, to był bardzo fajny dobór filmów, przy czym ja wspominam, że na pierwszy seans, gdzie przyjechałem na film Aniki Bodo no to nikt nie przyszedł. Więc ja zdaję sobie też sprawę, że to działa w drugą stronę, że jeżeli ludzie z okolic nie widzieli zupełnie jakichś hiciorów nowych, no to dla nich to będzie coś niezwykłego, a ta klasykę, no to oni akurat ominą, skupią swoją energię, żeby przychodzić właśnie na te, na te większe, w cudzysłowie, większe, większe seanse. No i w tym wypadku to trochę jest odwrotnie niż z tym, jak ja chodzę na inne festy. No ale no tak to też bywa, tak to można na to też spojrzeć jeżeli chodzi o całą otoczkę festiwalową to dostraja się faktycznie trochę Sandomierz no, bardzo fajne teksty, cytaty z filmów były na ławkach, które otaczają rynek w tym miejscu Kino Starówka też jest ma taką całkiem okej okay kawiarnię. Jeżeli interesuje Was też możliwość zwiedzania Sandomierza i chcecie to połączyć sobie z wypadem filmowym, no to ja wiem, że być może nawet w 2019 tam wpadnę. U mnie wiązało się to z tym, żeby zatankować auto, wskoczyć do niego, przejechać się, zobaczyć dwa filmy, bo tylko dwa filmy tam widziałem i wieczorem, kiedy mam na 19 do pracy, dosłownie z tego z Sandomierza sobie podskoczyć do pracy. Więc to był taki bardzo szybki wypad. Miałem potrzebę, żeby opowiedzieć Wam o festiwalu, o którym być może w ogóle nie słyszeliście nigdy. No. Kolejny festiwal, o którym opowiem, to również festiwal, o którym nie opowiadałem, więc poświęcę mu więcej czasu jest to festiwal, o którym na pewno już słyszeliście. Jeżeli interesujecie się kinem tak trochę bardziej, a nawet jeśli w ogóle się nie interesujecie, to też pewnie słyszeliście, choćby żyjąc na południowej Polsce, w południowej Polsce. Jest to Netia Off Camera. Krakowski festiwal, który bardzo mocno mi się jakoś kojarzy tak z warszawskim festiwalem filmowym, być może dlatego, że jest takim naszym południowym festem, gdzie można zobaczyć właśnie nowości, gdzie jest jakoś dostosowany do potrzeb widza, który lubi kino środka, bo z tym też można kojarzyć tak off-camera, no i ma swój konkurs, konkurs polskich filmów i konkurs yy, główny w którym pojawiają się, o dziwo, również polskie filmy. Polskie filmy, które pojawiają się na off to są często rzeczy, które miały już premierę. Tak mi się przynajmniej wydaje, patrząc na program. No a zagraniczne to są często właśnie polskie premiery, jakieś zupełnie nowości. No i off ma to do siebie, że ma mnóstwo sekcji tematycznych. No to tego już nie zwiążemy akurat z Warszawskim Festiwalem Filmowym. Ale to też jest fajny dodatek, tak, miły dodatek, który z którego zresztą tak chętnie, chętnie bym skorzystał, choćby w 2016 roku, jak nie 17, mieli bardzo fajną sekcję kina grozy, kina, które skupiło się na tak zwanym post-horrorze. No, można było m.in. chyba jedy, jako jedyny seans w Polsce zobaczyć Wiedźmę, The Witch, w, w, na dużym ekranie właśnie na off -camera. Na no, tradycja to była dla mnie też szybki wypad, gdy pojechałem do Sandomierza, no to wróciłem sobie z pracy, odespałem, e, spakowałem się i następnego dnia pojechałem na off camera Wiedząc, że znowu następnego dnia będę pracował, czyli to jest też wypad e, do Krakowa, korzystając z tego, że Kraków jest niedaleko i, który, i że e, bardzo szybko autostrada tak prowadzi mnie z Rzeszowa do, do Krakowa, więc mogłem sobie poświęcić 2,5 godziny chyba na dojazd. E, Poszedłem na trzy filmy, wydaje mi się, że jakoś tak mocno nie obciążyło to mojego portfela e, Jakoś dużo benzyny nie spaliłem No a samo, sam festiwal odbywa się w niemal wszystkich chyba ważniejszych A może nawet w ogóle wszystkich kinach studyjnych w Krakowie e, Są to kino Ars, kino nad Wisłą, e, kino pod Baranami No i generalnie chyba takie główne seanse, najważniejsze seanse tego festiwalu e, To są seanse w Małopolskim Ogrodzie Sztuki Eee, nie wiem czy właśnie w, nazwa jest w liczbie mnogiej czy nie, no ale w każdym razie mówimy most, tak w skrócie a nie wiem czy to jest Małopolski Ogród Sztuki czy Małopolskie Ogrody Sztuki ale takie fajne, kameralne miejsce, które łączy sobie w sobie industrialność z dosłownie tymi, tymi ogrodami, tak dużo zieleni. I ja pojechałem chyba na ostatni film tego festu, gdzie wolontariuszki już ledwo dychały, już szczerze, ale, ale też trochę zmęczone życzyły mi miłego seansu. Gdy ja, tam, gdy ja tam wchodziłem i mogłem odwiedzić sobie kino pod baranami, do którego zresztą już potem, potem wróciłem kilka razy. Więc bardzo miłe miejsce, co prawda trochę nietypowe jest to, że to się mieści tak jakby w kamienicy, że to się mieści na, na piętrach i w ogóle sale, sala, jedna z sal, w których ja akurat miałem wszystkie sesje, na których byłem, jest taka bardziej długa niż prostokątna, znaczy jest prostokątem, ale takim jakimś wydłużonym, no ale okej, okay, no, to, to, to, takie, to takie moje zdziwienie, że tam jest dość specyficznie że stary wyremontowany budynek może zawierać sobie kino i te, ten rozkład pomieszczeń e, to jest dostosowany po to, żeby, żeby wyglądał jak kino, no ale pierwotnie nie był do niego przeznaczony, o w ten sposób powiem. Ale ok, klimacik jest, zawsze jest tam miło, zawsze, zawsze miło mnie tam powitano przynajmniej, więc to absolutnie nie moje narzekanie, tylko tak jakieś bardziej próba, próba scharakteryzowania miejsca. No i w kinie pod baranami jest to najfajniejsze, że wychodząc z niego, no to witasz krakowski rynek, który jest pięknym rynkiem, fajnie się tam właśnie napić piwa, Mam nadzieję, że słuchacze mojego podcastu nie myślą, że ja ciągle piję piwo. No, ale krakowski rynek jest fajny, żeby się nim przejść. W ogóle dzieje się tam straszny motłok, straszny hałas, ale ten gwar jest taki pozytywny, bo wszędzie, wszędzie kolory tak. I to jest miejsce, które chcesz, absolutnie chcesz zobaczyć po wyjściu z kina. No, nie, niejednokrotnie tak na festiwalach przekonywałem się, że po wyjściu z kina jednak wita nas szara, brudna rzeczywistość, i to wcale nie potęguje emocji związanych z filmem. Na te, te, ma, te małopolskie ogrody sztuki, bądź ten małopolski ogród sztuki, no to miejsce już trochę, trochę bardziej skryte, tak, w uliczkach, w uliczce, no nie powiedziałbym bocznej, ale trochę dalej od, od samego krakowskiego rynku. Przy czym dalej, dalej niedaleko siebie umiejscowione, można sobie spokojnie z buta przejść od jednego, od jednej miejscówki do drugiej. I też ma to swój klimacik, sala jest tam. Bardziej wygląda tak jakby przyporządkowana, była do koncertów. Zresztą samo nagłośnienie jest takie trochę bardziej basowe, trochę głośniejsze. Przynajmniej miałem takie wrażenie oglądając film Love, Love After Love i miałem takie wrażenie oglądając oczywiście film Revenge, o którym za chwilę napomknę. Ale to tylko akurat w przypadku Revenge to potęgowało. tak? To był taki, taki bardzo brutalny, agresywny film i hałaśliwe nagłośnienie, które absolutnie nie jest źle, po prostu bardziej jest muzyczne niż filmowe no to też pasowało do seansu. I off-camera też chętnie chętniej odwiedzę, choćby dlatego, że w ogóle ja mało bywam w Krakowie, mimo że on jest niedaleko. Wiadomo, też ko kojarzę się trochę za bardzo ze z tym smogiem i tak dalej, memy są o Krakowie e, związane z tym, no czuć, czuć trochę, że tam powietrze nie jest e, pierwszej jakości, że tak się wyrażę. Ale samo miasto jest bardzo ładne. No, fajnie się tam przechadzać, fajnie znajdować nowe miejsca. Byłem w tym roku jeszcze w tym głównym tak muzeum, muzeum, które jest w Krakowie sztuki nowoczesnej. Też miejscówka. Warta zwiedzenia. Ja jada, dałem śniadania i obiady w tamtejszych knajpach, i powiem Wam, że jest co szukać w Krakowie, więc to jest miasteczko, które miasteczko miasto którego jeszcze nie wyeksploatowałem, tak. Jeszcze, jeszcze nie poznałem go do, dostatecznie. Chętnie wrócę. Przy czym no, off kamera trochę w niedogodnym dla mnie terminie jest tak spory nawał pracy, a spory nawał urlopów. Ale to już mój prywatny problem, a widziałem tam film Revenge, który, w którym zakochała się potem chyba cała Polska, bo on, jego można było oglądać już na kolejnych festiwalach. Pierwszą jakąś miłość widzów do Revenge... No to zapoczątkowało w camera tam każdy gadał o tym filmie, tam każdy rozmawiał na korytarzu o tym filmie. Ja musiałem się czasami uciekać gdzieś tam po kątach, się chować, żeby nie spotkać kogoś, kto rozmawiał o revenge. Zresztą tam jeden z bywalców festiwalu też pozdrawiam Patryka, no to też mi opowiadał, nie? że nie da się, nie ma dnia, nie ma dyskusji o off-camera, żeby nie mówić o revenge. Teraz mający, mający tytuł zresztą z Monolitu Zemsta, i można go chyba dopaść na DVD, a jak nie na DVD, to na VOD spokojnie. To jest film niezwykły, tak? Feministyczne kino zemsty, i to takie feministyczne przez wielkie F, to jest jedna wielka, jedna wielka zemsta na złym rodzaju męskim. Teoretycznie powinno mi się to nie podobać. Być może krzywdząco mówię o tym w filmie, ale no. Jest, on jest tak wściekły, tak bardzo wylicza to, jak mężczyźni, w jaki sposób mężczyźni mogą zaszufletkować, skrzywdzić i w ogóle no, kobietę, kobiecie po prostu coś zrobić, tak? w jakikolwiek sposób psychiczny, fizyczny. Wymienia te wszystkie fragmenty, a potem skupia się na zemście na tych mężczyznach że no, trudno mi inaczej mówić o, o revenge, a jednocześnie, jeśli wydaje Wam się, że nie wiem, opowiadam o jakimś filmie społecznym, obyczajowym i tak dalej, e, wielki, ten wielki ambaras, e, który, który tam zobaczymy, gdzieś tam skupia się właśnie na tych sprawach damsko męskich, to nie. E, tu mamy do czynienia z kinem Zemsty jako kinem akcji. Szczelaniny, pościgi, walki, to wszystko w otoczce takiej ekisowej. Bardzo dużo syntezatorów, bardzo, bardzo bijące w oczy kolory. Pięknie się to ogląda. Ja to widziałem dwa razy w kinie, i powiem wam szczerze, zarówno bardzo mi się podoba ta symbolika, chociaż prawdopodobnie jest wycelowana również we mnie. Ale podoba mi się symbolika, podoba mi się kolorystyka, podoba mi się to te powolne tempo filmu, bo to nie jest też taki szybki film akcji, który ma w pewnych momentach przyspieszać i dlatego daje nam jeszcze większe, jest jeszcze większym uderzeniem w twarz widza. Więc jeden z najlepszych filmów jakie widziałem w tym roku, no i dzięki off camera mogłem go widzieć trochę wcześniej niż inni. Też jest też takie, takie, taki luksus, który dają festiwale, no to zawsze bardzo, bardzo chętnie przytulam. tak. Więc off-camera 2018, jak, jeśli mam powiedzieć w podsumowaniu, tak, mój, mój wypad tylko na trzy filmy, bo tylko na tylu jak już wspomniałem, byłem. Podoba mi się ten festiwal, no bardzo fajny tak, bardzo fajny wystrój, bardzo dobrze, bardzo fajnie, że wszystkie kina, które są w okolicy, no to uczestniczą w ogóle w tym evencie. Muzyczne chyba wydarzenia też, jak przeglądałem, to byłem nimi zainteresowany, no tylko wypadłem na krócej, to też nie miałem okazji ich ocenić. No, jakiś, z jakichś błędów programowych, wad programowych, no to e, brak, brak klasyki, zawsze to wytknę e, festiwalom, a, ale jedźcie na to, no, jeżeli, jeżeli chcecie się przekonać jak to wie, wie, mniej więcej wygląda, a jeżeli w ogóle nie byliście w, Krak w Krakowie, to już w ogóle e, mam nadzieję, że się tam pojawicie, tak? E, to, to jest zawsze festiwal na przełomie kwietnia, maja, majówkę można sobie zarezerwować, e, no i co? Kolejny festiwal, tak, kolejny festiwal ode mnie, tym razem już jakiś konkret, bo ja tutaj mówię o festach, na których byłem jeden dzień, a tutaj będzie o feście, na którym byłem trzy dni też, tak, haha, bardzo dużo. Ale kolejny mój wypad już wiąże się z lipcem 18 roku i jest to mój wypad na Transatlantyk. Coś, co pozytywnie mnie zaskoczyło, w ostatnich dosłownie dniach przed festiwalem, gdy już znałem program, stwierdziłem, kurczę, no tutaj mam przecież 4 dni wolnego. Tutaj uda mi się, tak, uda mi się to jakoś wykarczować ten czas u mnie w pracy. I wskoczyłem do polskiego busa, źle mówię, złej firmie reklamy robię, wskoczyłem do neobusa. Pojechałem do Łodzi, jak się okazuje, połączenia Rzeszowa z Łodzią są tragiczne, no ale hostele i Łódź w ogóle jest bardzo tania. Hostel Flamingo, który zresztą polecił mi Marcin Prymas, okazał się miejscem, do którego jeszcze raz wróciłem w tym roku, więc okazuje się, że Transatlantyk i Łódź ogólnie jest miastem bardzo gościnnym. O Transatlantyku nagraliśmy z Szymasem zresztą podcast, podcast w którym opowiedzieliśmy szerzej właśnie o, o mieście, o historii festiwalu. Szymas bardzo dużo tak naniósł nam informacji na temat, na temat tego festu. No a mogliśmy sobie również pogadać o samym filmie i Transatlantyk jest odkryciem dla mnie e, tego roku, bo zawsze mi się jakiś kojarzył z takim festiwalem, e, który będzie nam kilka przedpremier proponował, e, przeglądałem co prawda kiedyś jego sekcje, ale nigdy w życiu nie wrzuciły mi się w oczy tak bardzo retrospektywy, które on proponuje. A tu było ich aż trzy. Barańskiego retrospektywa Pintili i retrospektywa przypomnę sobie, nie będziemy ciąć, Przypomnę, no i nie przypomniałem sobie, było cięcie. Tu była oczywiście retrospektywa Sali Potter. No. Więc co do programu, no świetne, ceny 7 zł za bilet, no to e, co to jest, tak? E, nawet piwa za to nie kupisz. No a propos piwa, no to z transatlantykiem też e, kojarzy mi się tak, e, wypadł na Piotrkowską do najgorszych knajpy w mieście, e, już nie pamiętam, nie wspomnę sobie nazwy, no ale my przynajmniej tak, ja, prymas i Szymas z konglomeratu e, piliśmy kulturalnie e, do, do 6 rano i mogliśmy sobie trochę pogadać. Więc ogólnie pozytywny wypad, sam festiwal programowo, cud miód, chętnie tam wrócę. No i nagraliśmy o tym podcast, więc szerzej będziecie mogli wpisać sobie tylko Cinema Podcast i Transatlantyk w Google. Na pewno znajdziecie od razu nasz podcast. A co do, co do kolejny, kolejnego wydarzenia, na które wyruszyłem, no to oczywiście lipiec, tak kolejny wypad, 26 lipca, do 5 sierpnia aż... Wypadłem już konkretno na 9 dni na Nowe Horyzonty. Jak wspominacie, też nagraliśmy podcast, też opowiadamy tam dokładnie na jeden podcast. Nagraliśmy tam 8 podcastów bodaj albo 9 o samych Nowych Horyzontach. Jeśli liczyć jeszcze jakieś zapowiedzi, to może nawet dobijemy do dziesiątki. A jeżeli chodzi o przez całe życie nagraliśmy podcastów przynajmniej 20 o Nowych Horyzontach. Nowe Horyzonty to procent naszego podcastingu. I jeżeli chodzi o edycję osiem, tak, 2018 i 2018 zresztą edycję Nowych Horyzontów, no to to było wydarzenie, które mało nas nie zabiło, tak? mało spania, dużo filmów, jeszcze więcej gadania o tych filmach, jeszcze więcej wypadania do klubu festiwalowego, czyli arsenału będę to wspominał miło już teraz z dystansu się to wspomina świetnie, chociaż nadal zaszczepiło się we mnie taka świadomość, że na nowe horyzonty jak jest już tyle osób, tyle możliwości właśnie, żeby gdzieś wypaść, to nie ma sensu zawsze wstawać na pierwszy seans co prawda trzeba zawsze rezerwować, ale ja chyba następne horyzonty gdzieś tam będę starał się już tak z, większą, z większym E, przełożeniem na ludzi, z mniejszym na filmy e, gdzieś tak gdzieś tak jakoś te horyzonty sobie doprofiluje, tak żeby, żeby można było mieć czas również na to piwo, a nie żeby kosztem snu tak, wszystko, wszystko ciąć e, no przy czym, bo, bo potem kończy się to tak zasięciem na jednym i drugim filmie no. e, przy czym e, dalej mówię, że horyzonty tak 2018 kojarzą mi się z, ze zmęczeniem przede wszystkim ale to jest świetny wypad, rewelacyjny program i w ogóle, no, jak mówiłem, ja byłem zakochany w Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, mówiłem sobie, że nigdy nie pojadę na Horyzonty i zawsze stawiałem na ten festiwal. A tu taki myk, że horyzonty, 18 edycja, były dla mnie świetne i to jest festiwal roku. No, to co, co będę was okłamywał, no to jest dla mnie festiwal roku, więc jeżeli chcecie dozę podsumowania, no to bez wątpienia tak jest. Natomiast Letnia Akademia o Zwierzyńcu 2018 i 19 edycja, no to to jest dla mnie po prostu pęknięte serce, tak. Ja opowiadałem też, nagrałem o tym też podcast i to jest nasz, następny nasz punkt programu. To jest, już patrzę sobie w kalendarz, 15-12 sierpnia odbyła się 19. edycja Letniej Akademii Zwierzyńców. Zwierzyniec to jest miasto tak zaraz obok Zamościa, województwo lubelskie, same serce roztocza. Jest co zwiedzać, jest co zobaczyć, możecie w ogóle podpoczywać sobie, bo to jest tam mnóstwo miejsc na wycieczki, spacery. Pięknie tam jest, no ale również odbywa się tam festiwal filmowy, który niegdyś był kojarzony z odkrywaniem... Egzotycznej kinematografii, y, retrospektywami totalnie nieznanych reżyserów, rzeczami, które, które ja już zobaczyłem, będąc na sześciu edycjach. Tak, zobaczyłem tam takie rzeczy, że one, one gdzieś, tam, gdzieś tam do dziś mogę je polecać. Tak, i ludzie mówią, nie słyszeliśmy o tym. Y, to idealny festiwal niegdyś dla łowców Pereł. Natomiast w 2018 no, zmienili się programatorzy e, festiwalu. Ja bardzo, bardzo negatywny podcast, w sensie negatywnie wypowiedziałem się w naszym podcaście e, o tejże edycji. I, I no mówię, serce mi pękło. Fest, który kiedyś wszystkim polecałem, teraz wszystkim odradzam, e, sk skacząc na zupełnie inny biegun. I czasami gryzie mnie sumienie, że ja tak oceniam, że sam bym przecież nie był w stanie zrealizować żadnego festiwalu filmowego, a mówię tak negatywnie o, o, o czymś, ale też no, nie chcę Was okłamywać. Tak? Zająłem się opowiadaniem w podcaście o, o filmach, o wydarzeniach, o miejscach, o kinach i tak dalej. No to nie będę Was też kłamał, że mnóstwo usterek, program, który niegdyś był świetny, a teraz... Zszedł na zupełnie inny biegun, i, i osoby, które tak kochają profil tego festiwalu, nagle nie mogą się w czymś nowym odnaleźć. E, Seansy staśmy z, z którymi był LAW kojarzony, letnia Akademia Filmowa kojarzona, no to teraz już nie goszczą zupełnie. No, ta edycja 19 jest dla mnie tak bardzo kręcę na nią nosem, że trudno mi powiedzieć, polecać tak następną edycję. No, ale mam nadzieję, że to tylko jeden z zgrzyt. Mam nadzieję, że wszystko wróci do normy. Aczkolwiek, na wszelki wypadek, ja chyba w 2019 nie pojadę na następny, na następny lawn. Skupię się na odkryciu jakiegoś nowego festiwalu, bądź po prostu wreszcie sobie zafunduję normalną wycieczkę dla normalnych ludzi. Nie będę siedział cały czas w kinie w sierpniu. No, zobaczymy, jak, jak to wyjdzie. Ale no, kolejny fest, który omawiam, no to tu już jest negatywne zaskoczenie. Coś, co odkryłem na nowo w gorszym świetle. Mam nadzieję, że nowi organizatorzy wrócą do starej, starej metody doboru filmów. Ewentualnie, jeżeli chodzi o nowe rzeczy, że rozwiną to, co nie grało w starych edycjach, bo tutaj naszło na siebie to, że tak stare usterki naszły na nowy program, który nie jest najciekawszy, nie jest najlepszy. No, I w najlepszej jakości też nie obejrzycie na tym festiwalu filmów, no, ale no, ja już się nie, nie znęcam. No. Narzekałem już w podcaście, do czego Was odsyłam. I ostatni fest, jaki mamy do omówienia, ja już sobie biorę książeczkę. To, co mówiłem, że nie do końca można to nazwać festiwalem, to jest wydarzenie, które w zasadzie nazywa się alternatywnie w samopołudnie. Ja to nazwałem Fred Zineman Wraca do Rzeszowa, bo to faktycznie alternatywna nazwa tego festu. I o co chodzi? Okazuje się, historycy tak, sztuki odkryli, co prawda były przesłanki ku temu, ale odkryli już teraz na pewno i już teraz trafiło to oficjalnie na Wikipedię, że Fred Zinneman, znany reżyser hollywoodzki, można go kojarzyć z takich filmów jak Stąd do Wieczności, W Samo Południe, Dzień Szakala, no, pst, znane, znane, lubiane, cenione klasyki, że on się urodził w Rzeszowie. Rzeszów, czyli moje miasto, tak, miasto wojewódzkie podkarpackie, no i miejscówka, która, która raczej, raczej ją omijają festiwale, wydarzenia filmowe, raczej nie ma tutaj też za dużo osób zainteresowanych. No ale no, historyczny fakt, historyczna ciekawostka sprawiła, że zrealizowano festiwal filmowy bądź przegląd filmowy skupiony na filmach Freda Zinnemana. Można było zobaczyć zarówno te jego najbardziej znane dzieła, no takie jak oto jest Głowa Zdrajcy, właśnie Stot do Wieczności, zupełnie znane, takie jak Akt Przemocy. I dzięki takiemu wydarzeniu, no, my Rzeszowiacy, osoby, które, no, mało tu jest filmików, szczerze mówiąc, mało jest takich psychopatów, takich jak ja, no nieco, wszystko kojarzą z filmami, wszystko gdzieś tam są w stanie przyporządkować do kina e, i tak dalej, e, to mało, mało jest tutaj takich osób, więc prawdopodobnie nie ma sensu realizować tutaj żadnego festiwalu, no ale udało się, udało się jakoś uzdobić Rzeszów, żeby był filmowy przez 5 dni, to wszystko miało miejsce, już mówię, od 15 do 19 sierpnia. Powstał, nagle stanął w centrum miasta taki wielki mural, który upamiętnia Freda Zinemana. Nagle pojawiły się na rynku różne wystawy poświęcone Żydom, którzy są na emigracji, w tym Żydom, którzy zrobili karierę, tak będąc z Rzeszowa, zrobili karierę, bądź z Podkarpacia, w Hollywood. Pojawiło się mnóstwo wydarzeń towarzyszących, no oprócz głównej atrakcji, czyli filmów. Pięć seansów filmowych można było zobaczyć w kinie Zorza, absolutnie za darmo. Duży ekran, wie, dobra jakość. Cztery z tych seansów można było zobaczyć na rynku rzeszowskim, który jest chyba takim jedynym miejscem, które przede wszystkim polecam osobom, które miały przyjechać tutaj do nas, żeby zobaczyć coś ładnego no wiadomo, że Rzeszów to się bardziej kojarzy z tym naszym pomnikiem tak, który wiadomo co przedstawia a raczej nie wiadomo co przedstawia co też jest skutliwą sprawą no, ale jeżeli chcecie coś zobaczyć ładnego, no to generalnie rynek Rzeszowski po pierwsze. No, e, tam spędziłem mnóstwo, mnóstwo swojego czasu i zawsze, e, zawsze on potrafi się jakoś zmieniać. Też e, zawsze potrafi jakoś tam e, tak radować, radować me oczy, mówiąc tak archaicznie e, od siebie. A oprócz samych filmów, które wzorze miały lepszą jakość No na rynku jakoś tak było, że jednak te plenerowe pokazy Oprócz hałasu z zewnątrz Który jakoś tak nim przeszkadzał Jakoś jak potrafię na seansach plenerowych się odciąć Ale przeszkadzała sama jakość tych filmów No tu już jest jedna, jeden problem Ale oprócz tych seansów No program ofitował w całą masę atrakcji No były, były koncerty tak, były kon koncert konkretnie e, pewnego zespołu, który jakoś tam łączy się z muzyką folklorystyczną, właśnie e, żydowską. E, były wystawy, to już, to już mówiłem wam. E, były panele dyskusyjne i to było. Absolutnie atrakcja, której nie żałujesz, że się pojawiłem, tak? Przyjechał dr Michał Leszczyk, do no Michał Leszczyk, znany wszystkim kinofilom e, i poprowadził między innymi taki panel dyskusyjny, jak czy Hollywood zawdzięcza, co z Hollywood, przepraszam, zawdzięcza emigrantom z Europy Środkowej i Wschodniej. E, I poprowadził również taki, tego panelu nie widziałem co prawda w całości, ale poprowadził również e, razem z J.E. Smith i doktorem Piotrem Kletowskim taki panel dyskusyjny jak kino Freda Zinemana ogólnie o kinie i to były takie dyskusje, których bohaterowie, bohaterowie prowadzący przerzucali się tytułami, przerzucali się skojarzeniami, to nie było ułożone to nie było jakieś takie wiecie, zaplanowane, było w tym mnóstwo chaosów ale dla samego mnie, jako kinofila, to było coś coś mega, bo Poznałem tyle tytułów, nagle zdałem sobie sprawę, że widziałem coś, że, że ta osoba, która kojarzona jest z tym filmem, zagrała w jakimś innym filmie i ja tego nigdy nie łączyłem ze sobą. No fajnie słuchać takich dysput. Chciałbym być tak zajmującym podcasterem, jak, jak ci panowie i ta pani, która tam, która tam właśnie też dodawała, dodawała bardzo dużo od siebie jako historyczka, która znała się, no nie znała się na kinie Freda od, od A do Z, no nie miała, miała ogarnięte. To wszystko, co, co, co tam nakręcił Fred, a sam Fred Zineman e, okazał się dla mnie twórcą, którego co prawda znam z tych większych y, produkcji, tak, tych bardziej znanych, ale okazał się twórcą również bardzo kompletnym. Zaszczepił we mnie tak iskierkę, która dawno we mnie zgasła czyli zainteresowanie starym Hollywood. Ja bardzo. Bardzo szybko po, porzuciłem te e, stare Hollywood na korzyść kina, szukania po całej mapie kina e, czegoś nowego, a okazuje się, że e, stary Hollywood ma od siebie bardzo dużo do powiedzenia. E, są tematy, które bardzo niechętnie poruszają. No, już nie przytoczę, co, co łączy tak filmy z Inemana, jakie jest ta nić połączenia, jaki jest temat autorski, e, który. On zawsze zaszczepia w tych filmach pomimo że one są teoretycznie różnorodne, pomimo że teoretycznie możemy powiedzieć o nim, że jest rzemieślnikiem raczej, ale podczas dysput, które prowadziliśmy ze znajomymi po filmach, no to okazało się, że tam jest dużo pierwiastka właśnie tego art. Sprawia, że kino Zinemana jest takie bardziej natchnione, wydaje się, że ma coś w sobie, no nie tak mówiąc górnolotnie. Ja zapomniałem o tym, że to kino potrafi tyle przynieść frajdy. A okazuje się, że takie właśnie wydarzenie, tak, dla film gika w jego rodzinnym mieście, e, no jest czymś e, mega, mega. E, Fred Zinnemann wraca do Rzeszowa, to po pierwsze, to nie było wydarzenie, które jakoś tam odbiło się pewnie echem w Polsce, no bo tam pani prelegent przed filmami dziękowała niektórym osobom, że przyjechały tutaj z Dębicy, z Mielca, no to, to, to osoby, które z województwa przyjechały, to nie jest jeżdżenie przez pół Polski, więc to nie jest coś, co, co jednak zachęciło osoby z innych województw, A druga sprawa, no nie ma pomysłu, żeby kontynuować tak to wszystko, no wydarzenie było za darmo i dlatego było dużo osób, no udało się to, widać było, że był rozmach, było, była ambicja, no ale no, nie, widzę, i nie widzę jakiejś nitki, która by sprawiła, że będzie, będzie się to kontynuować No nitka się kończy, no szkoda No ale no cóż, to, to są moje już pobożne życzenia, żeby e, ten festiwal jakoś urósł Czy miał swoją kontynuację, no ale pomysłu nie ma jak no. e, Przy czym bawiłem się dobrze, fajnie było, że w ogóle odkryłem sobie Odkopałem sobie to kino z na nowo i jednocześnie, że potem trochę Starego Hollywood dzięki temu obejrzałem sobie tu i tam, to była fajna sprawa. I tutaj kończę moją, mój, ro, moją rozkminkę na temat festiwali, no, jestem już zmęczony, ja to nagrywam na kilka razy, no, robiłem sobie cięcia też w tym nagraniu, pewnie to słychać, mam nadzieję, że nie. Ale starałem się sumiennie omówić najważniejsze wydarzenia, te, których nie omówiłem zupełnie, e, najważniejsze wydarzenia dla mnie, bo to, były, to jest mój festiwalowy rok 2018, tak będzie pewnie, taka będzie pewnie nazwa tego podcastu. E, no ale dziękuję, jeżeli to wysłuchaliście, jeżeli byliście w stanie spędzić ze mną i słuchać, e, słuchać też takich pierdółek, e, tak, ale. Generalnie fajnie, że możecie, możecie też ze mną razem przeżywać te moje pół roku festiwalowe od kwietnia do końca sierpnia. No a następnym tak odcinku już mówiłem, czeka was, na Was jeszcze omówienie czterech wydarzeń. Trzy to są wydarzenia, których nie podsumowałem jeszcze w ogóle na żadnym podcaście, więc tym bardziej, chęt, tym chętniej będę chciał właśnie opowiedzieć Wam o nich. A na razie trzymajcie się, dzięki, że byliście tu ze mną. Mam nadzieję, że nie wyszedł za długi podcast, nie wyszedł męczący, że umieściłem tutaj najważniejsze rzeczy na temat festiwali, na które wypadłem. Słuchajcie dobrych podcastów. Heja!